Uwazem informacyjny Polskiego Radia 24. Jest środa 1 kwietnia, minęła 23. U nas na początek prezydent przyjął ślubowanie do dwojga sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Pozostałych czworo oczekuje na zaproszenie do pałacu prezydenckiego. Politycy i eksperci komentują decyzję Karola Wrockiego. Czy Stany Zjednoczone opuszczą NATO? Sugerował to w swoim ostatnim wywiadzie prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca jest niezadowolony w związku z brakiem zaangażowania sojuszu na Bliskim Wschodzie. Choć dziś prima aprilis to nie jest żart. Po północy rozpocznie się start rakiety, która okrąży księżyc. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Dobry wieczór. Suma Karol Nawrocki nie miał innego wyjścia, tak twierdzą ministrowie w Kancelarii Prezydenta. Z kolei w ocenie Ministra Sprawiedliwości prezydent łamie prawo. Zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego otrzymało dwoje z sześciorga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. A więcej o tym Mariusz Pieśniewski.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 przysiężeni według wariantu awaryjnego, mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. Takie ślubowanie pisemne, a prezydent to ślubowanie powinien przyjąć. Ale nie innym wariantom ślubowania, mówi prawa strona sceny politycznej. To jest w dalszym ciągu psucie prawa, ba. To jest delikt konstytucyjny, to jest de facto przestępstwo. Na razie czworo sędziów wysłało do prezydenta list z pytaniem, kiedy mogą być zaprzysiężeni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sędziowie, którzy dotąd nie otrzymali od prezydenta zaproszenia, chcą, aby Karol Nawrocki wskazał termin ceremonii. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała polskiemu radiu, że każdy wysłał list indywidualnie. Napisałam pismo, aby pan prezydent podał nam termin umożliwiający również mnie, wybranej 13 marca 2026 roku przez Sejm, na indywidualną kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Złożenia ślubowania narodowi w przyjętej formie i wobec pana prezydenta. Złożenia ślubowania służenia narodowi, stania na straży konstytucji, bezstronnego i z najwyższą starannością wykonywania powierzonych obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia wyjaśniła, że nowi członkowie Trybunału Konstytucyjnego nie zgadzają się z argumentacją szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Przyznała, że rozważany jest inny scenariusz złożenia ślubowania. Zgodnie z ustawą, sędziowie wybrani przez Sejm, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie ślubują prezydentowi, ślubują narodowi. Natomiast tą osobą, głową państwa, która w imieniu narodu jest obecna przy składaniu tego ślubowania, no jest prezydent. Natomiast kluczem jest to, żeby ślubowanie zostało złożone wobec narodu. To złożenie ślubowania jest tym, aktem zwyczajowym, ceremonią. Ono musi mieć uroczystą formę. Zdaniem sędzi Korwin-Piotrowskiej złożenie ślubowania w formie pisemnej byłoby pozbawione tej uroczystej formy. Sędziowie nie mówią wprost, jak długo będą tolerować bezczynność prezydenta. Oczywiście jest taka granica, ponad którą już nie będziemy listów wysyłać, a podejmiemy, a raczej przystąpimy do działania, ale musimy tą decyzję jeszcze rozważyć, proszę Państwa. No to nie jest tak, że my wykonujemy pewne, wysyłamy listy do prezydenta, ale już mamy plan, co zrobimy, jeżeli to się nie wydarzy. Cały czas zakładamy, że pan prezydent Wykaże jednak dobrą wolę w trosce o państwa, o dobry obywateli i zaprosi nas do Pałacu Prezydenckiego i umożliwi nam złożenie tego ślubowania. Sprawę komentowali również na naszej antenie eksperci. Jeśli pozostali wybrani sędziowie nie będą mieli możliwości ślubowania, w Trybunale wytworzy się chaos, mówi były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której sędziowie, którzy zostali wybrani legalnie, złożyli śrubowanie, nagle mają zagrodzoną drogę wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. To był obraz dramatyczny dla państwa prawa. Taka sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny nagle staje się twierską i nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów. Myślę, że taki obraz byłby trochę symboliczny. Prezydent Karol Nawrocki chce mieć większy wpływ na pracę rządu. Tak uważa profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pan prezydent jest zwolennikiem y, ustroju prezydenckiego. W mojej ocenie pan prezydent chce zmienić kulturę myślenia o prezydenturze. To się właśnie wpisuje w taką strategię zmiany konstytucji bez zmiany konstytucji. Czyli konstytucja pozostaje, ale kultura polityczna wokół tej konstytucji ulega zmianie. I prezydent staje się bardzo ważnym graczem politycznym, z którego zdaniem liczą się wszyscy. I nim powstanie ustawa, zasięgnie się języka pana prezydenta. A po więcej komentarzy dotyczących decyzji prezydenta do odnalezienia na polskie radio 24.pl. Jutro kolejna korekta cen na stacjach paliw. Benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6 ,23 zł. 23 grosze za litr, a olej napędowy 7 ,65 zł. 65 groszy. Dziś te ceny to odpowiednio 6,21 i 7,66. Zgodnie z rządowym mechanizmem CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalny koszt paliw na stacjach ustala codziennie minister energii. Rząd tłumaczy, że nie ma wpływu na wzrost cen surowców na giełdzie, a to od niej głównie zależy cena paliw na stacjach. Mimo to, jak mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, Polacy dzięki rządowemu mechanizmowi będą płacili mniej za... Ten mechanizm, który my stworzyliśmy daje jedną podstawową gwarancję. Cena, która będzie ceną maksymalną jest zawsze niższa od tej ceny, która by wynikała z obiektywnego wyliczenia ceny w oparciu o to, co się dzieje na giełdach. Od momentu wprowadzenia mechanizmu Oren sprzedaje rekordowo dużą ilość paliwa. Prezes koncernu Ireneusz Fonfara zapewnił, że spółka ma wystarczające zapasy surowca. Jesteśmy przekonani, że w tej sytuacji, która jest obecnie napiętej i trudnej, nie musimy się obawiać o to, aby zabrakło paliwa. Rządowy mechanizm ma działać nie dłużej niż do końca czerwca. Dagmara Kęcior, Polskie Radio. Obniżenie cen paliw nie rozwiązuje problemów rolników, alarmuje ogólnopolski oddolny protest rolników. Przedta przedstawiciele organizacji argumentują, że obniżka VAT nie dotyczy rolników, którzy rozliczają się w kwotach netto. Damian Murawiec, rolnik z Nowakowa w powiecie bląskim, uważa, że na obecnych działaniach prace rządu nie mogą się zakończyć. Wystąpiliśmy z dwoma propozycjami dwóch mechanizmów, czyli zwiększona dopłata do paliwa rolniczego dodatkowe złoty zł skierowane do gospodarstw za zakupiony każdy litr oleju napędowego, a drugi mechanizm interwencyjny to dopłata do zakupowanych nawozów stawka 500 zł do hektara. To nie z naszej winy ta sytuacja jest jaka jest. Wskazaliśmy jako źródło finansowania wpływy z podatku ETS i SIBAM, które obciążają bardzo mocno producentów nawozów, w szczególności azotowych. Rolnicy czekają na odpowiedź resortu i rządu. Obniżona akcyza na paliwa ma obowiązywać do 15 kwietnia, a 8% VAT na paliwa do 30 kwietnia, ale ten czas może zostać przedłużony. Tymczasem najtańsze w Europie paliwo stworzyło tak zwaną turystykę paliwową. Od świtu ustawiają się kolejki do stacji paliw w przygranicznym Lubieszynie. Wśród klientów są niemal sami Niemcy. Na miejscu była reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Dzień tam czy dwa przed tą obniżką to pewnie ich nie było tak dużo. nie. No A teraz to widać od samego rana. Jeszcze bazary pozamykane, a oni już paliwo kupują. Więcej teraz Niemców przyjeżdża odkąd jest trochę taniej? Widać tylko my po polsku rozmawiamy tutaj, także no, myślę, że tak, o tej godzinie to w ogóle myślałem, że nikogo nie będzie, a jednak tutaj przyjeżdżają na zakupy, tanie paliwo, no to można powiedzieć, jak o, właśnie słychać jakim sprzętem przyjeżdżają, my jeszcze nie widziałem, żeby ciągnikami nawet przyjeżdżali, to jest pierwszy przypadek chyba. Turystyka paliwowa po obniżkach cen to problem przede wszystkim ze względu na ograniczony dostęp do surowca, a nie potencjalne straty w budżecie. Tak sprawę skomentował na naszej antenie Dawid Czopek, zarządzający funduszem Polaris Fis. To jest mechanizm, który jest codziennie dopasowywany do warunków rynkowych. On rzeczywiście zawiera ten bezpiecznik w postaci maksymalnego obniżenia danin, które pobiera rząd od nas. Natomiast nadal cena ropy naftowej i koszt marży rafineryjnej koszt przetworzenia paliw jest duży. Co ważne, coraz więcej osób w branży mówi o tym, że cena to jest jeden element, a drugi element to jest dostępność. Ekspert dodał, że to nie tyle kryzys cen ropy, co problem z jej dostępnością. Dwa miliardy złotych miesięcznie o tyle mogą spaść wpływy do kasy państwa z powodu obniżki cen paliw. Czy decyzja ta zaszkodzi kondycji budżetu państwa? Oto polityków w Sejmie pytał Michał Fabisiak. Niższa akcyza i VAT na paliwo korzystne dla kierowców, ale nie dla kasy państwa. Poseł klubu Centrum Ryszard Petru nie ma wątpliwości, jakie mogą być tego budżetowe konsekwencje. Nie oszukujmy się, obniżka VAT-u akcyzy będzie oznaczała wyższy deficyt niż mógłby być. Gdyby nie ten efekt, natomiast deficyt zawsze oznacza jakieś problemy, no bo to znaczy wyższy dług, no ktoś inny nie dostanie w przyszłości czegoś, tak w skrócie mogę powiedzieć. Mogą, ale nie muszą, bo w roku budżetowym wiele może się wydarzyć i ubytki z jednego źródła mogą zostać zrekompensowane wzrostem dochodów w innym obszarze. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy podaje przykład z ubiegłego roku. W zeszłym roku fundusz ubezpieczeń Społecznych zwrócił 17 miliardów z budżetu państwa, no okazało się, że potrzebowaliśmy w funduszu 17 mld miliardów złotych z budżetu. Mniej te pieniądze ostatecznie trafiły do ministra finansów. Jest wiele takich miejsc, które są w miarę elastyczne, z których pieniądze mogą pojawić się. Dlatego jak dodaje, o żadnym cięciu wydatków, a już na pewno tych związanych z programami społecznymi, nie ma mowy. Ja na tym etapie naprawdę bym się nie obawiał o po pierwsze losy budżetu państwa, już na pewno nie o losy świadczeń. Każdy, kto spełnia warunki do wszystkich świadczeń socjalnych, te świadczenia dostanie. Ryszard Petru uważa, że jakieś cięcia mogą się jednak Zdarzyć, ale zaznacza, że obniżka podatków na paliwo była konieczna i będzie korzystna dla gospodarki. Zbyt wysoki skąd cen paliw mógłby spowodować taką spiralę, że ludzie oczekują wyższych wynagrodzeń, żeby to zrekompensować, a to z kolei oznacza wyższą inflację i wyższe stopy i to też bardziej uderza, bo ten efekt psychologiczny był mocny, no taki mocny wstrząs, który może ograniczyć nawet konsumpcję. Podobnie uważa senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grocki. To jest jak w medycynie. Czasami trzeba komuś coś wyciąć, żeby go ratować. I tutaj ta decyzja była absolutnie konieczna i korzystna dla nas wszystkich. Opozycja, choć pomysł obniżki podatków zawartych w cenie paliwa popiera, to jak Mariusze Gosek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że kondycja budżetu i tak nie jest najlepsza, za co oczywiście obwinia rząd. Codziennie deficyt państwa polskiego, budżetu państwa polskiego powiększa się o blisko miliard złotych. Gdyby rządził Prawo i Sprawiedliwość te pieniądze na pewno by były. Czy to z podatku VAT, gdzie teraz widzimy ta luka się powiększa. Niższa akcyza i podatek VAT na paliwo pozostaną z nami co najmniej do końca czerwca, co będzie kosztować budżet państwa około 6 miliardów złotych. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak. Prezydent Donald Trump nazwał NATO papierowym tygrysem i zapowiedział, że poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z sojuszu. To nie pierwsza taka groźba ze strony prezydenta i jego otoczenia. A O szczegółach Marek Wałkuski. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Daily Telegraph Trump stwierdził, że w kwestii członkostwa Stanów Zjednoczonych w NATO poszedł już dalej niż tylko ponowne rozważenie członkostwa w sojuszu. Nigdy nie byłem pod wrażeniem NATO, zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys i Putin też o tym wie, mówił prezydent USA. Wcześniej sekretarz obrony Pete Hexet nie chciał potwierdzić, że Stany Zjednoczone są nadal przywiązane do artykułu 5. Sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył z kolei, że po zakończeniu konfliktu z Iranem Waszyngton będzie musiał na nowo przeanalizować swoje stosunki z sojuszem. Donald Trump od dawna jest znany z niechęci do NATO, już w 1987 roku, niedługo po powrocie z Moskwy, wykupił w gazetach całostronicowe ogłoszenie, w którym kwestionował wartość NATO, przekonywał, że sojusznicy wykorzystują Stany Zjednoczone i powinni sami płacić za swoją obronę. Trump był bliski wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO już podczas pierwszej kadencji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, ale nie ma też potęgi Stanów Zjednoczonych bez NATO, skomentował słowa Donalda Trumpa profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasz gość zaznaczał, że Trump traktuje relacje z NATO bardzo personalnie i nie ze wszystkimi krajami członkowskimi ma problemy.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 Groźby Donalda Trumpa o opuszczeniu NATO przez USA to kolejna odsłona trwającego kryzysu, skomentował politolog Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Trump bardzo dużo mówi, nie zawsze te deklaracje są deklaracjami, które mają długi termin przydatności. Zwrotku europejskim sojusznikiem i budowanie silnego sojuszu w ramach czy to Unii Europejskiej, czy szerzej, to jest bardzo racjonalna polityka i na to trzeba stawiać. Ekspert podkreślił, że takie zapowiedzi należy traktować poważnie. Prezydent USA ma ogłosić szczegóły w orędziu do narodu, a jego emisja jest planowana o 3 nad ranem w czwartek. Już tylko godzina i kilkanaście minut pozostało do startu księżycowej misji Artemis. Jeśli nie wrócą problemy techniczne oraz pogoda będzie sprzyjająca, rakieta z Centrum Kosmicznego na Florydzie zostanie wystrzelona 24 minuty po północy. Na miejscu na przylądku Canaveral jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski, który czeka na plaży z widzami naprzeciwko rakietę. Patrzę tutaj rzeczywiście w niebo i no jest przychylne, bo dużo było chmur, ale te chmury się rozchodzą. Wiele wskazuje na to, że do tego startu już niebawem dojdzie. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego programu. Myślę, że dla naszej całej czwórki to są lata doświadczeń, kreowania różnych perspektyw. Robimy to wszystko wspólnie, mamy w sobie pasję, energię, aby zobaczyć księżyc. Każdy z nas miał marzenie, aby wziąć udział w takiej misji i dążył do tego, aby dostąpić tego zaszczytu. Uważam, że to wszystko, co się tutaj dzieje, to praca zespołowa. Nie ma tego, co dzielić na jednostki. Jesteśmy przedstawicielami ludzkości i będziemy to wszystko odkrywać. Nie ma znaczenia, czy w załodze pierwszy raz jest teraz kobieta, czy ja, czarnoskóra astronauta. Wspólnie tworzymy historię ludzkości. Ta misja to opowieść o nas, ludziach. To dla mnie niesamowita podróż. Z mojej perspektywy jestem tutaj częścią międzynarodową. Będę na orbicie okołoksiężycowej reprezentował kulturę kanadyjską. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tworzymy całą misję wspólnie. Jesteś wśród... mówili, okay, to... Tak, bo tylko, tylko podkreślę, że mówili tutaj właśnie członkowie tej załogi. Reed Weissman to jest dowódca, pierwsza kobieta w historii, która polecił stronę księżyca, Christina Koch, Victor Glover, pierwsza Afroamerykanin i Kanadyjczyk, Jeremy Hansen. Jesteś wśród 400 tysięcy ludzi, którzy zobaczą ten start na żywo. Pod warunkiem oczywiście, że nie będzie żadnych problemów. Czy czuć już napięcie przed tą historyczną misją? Zdecydowanie czuć już napięcie, tak jak podkreślałem, te prognozy pogody są dobre na tą chwilę, ale przed dosłownie kilkoma minutami pojawiła się informacja, która nas wszystkich tutaj y, zaniepokoiła i widownię zebraną tutaj na plaży, a także i dziennikarzy, y, ponieważ NASA ujawniła, że monitorowała nowy problem, to była taka bliżej nieokreślona usterka w systemie przerywania lotu rakiety Launch System, y, ten problem wiąże się z terminem tak zwanym RANGE. On jest używany na określenie nadzoru nad bezpieczeństwem sprawowania w trakcie startu oraz jego zakończeniu. Na szczęście już tutaj NASA poinformowała, że ta usterka została naprawiona i odliczanie do startu trwa. Start, przypomnę, jeżeli nie będzie tutaj żadnych przeciwwskazań, nastąpi 24 minuty po północy czasu obowiązującego w Polsce. Podczas tej dziesięciodniowej misji mm, załoga okrąży księżyc, ale jeszcze nie wyląduje na Srebrnym Globie. Pytanie, no dlaczego człowiek nie postawi nogi na księżycu, jak było to w przeszłości? Właśnie. Tym bardziej, że podczas tutaj programu Apollo, który pamiętamy, człowiek znalazł się na Srebrnym Globie. Natomiast NASA tutaj dokonuje wszystko etapami. Najpierw była w 2022 misja Artemis 1, czyli lot bezzałogowy na orbitę księżycową Teraz jest lot załogowy, ale okrążenie tutaj orbity okołoksiężycowej, jeszcze bez lądowania na Srebrnym Globie. Ale co ważne, nikt nigdy w życiu człowiek tak daleko nie poleciał w kosmos, jak teraz jest to planowane podczas tej dziesięciodniowej podróży. Potem lądowanie na księżyca ale misji kolejnej, bezzałogowej i dopiero człowiek na Księżycu ma być w roku 2028. Takie są plany NASA. Na srednim globie ma powstać następnie takie miasteczko, coś na wzór Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i ma być to taki kolejny przystanek w późniejszych lotach na Marsa. Kiedy one nastąpią, nie wiadomo, cały czas patrzymy na to, co się dzieje. Oczywiście już w tej kapsule Orion są astronauci, czworo astronautów. Odlicza bo to już godzina i cztery minuty w tej chwili pozostałe Godzina, cztery minuty, siedem, sześć, pięć, cztery sekundy amerykańskie stacje tutaj bardzo dokładnie odmierzają czas i tak jak podkreślamy, jesteśmy wśród tych 400 tysięcy widzów, którzy patrzą na rakietę, czekają na start. Historyczna misja, bo po raz pierwszy od ponad 50 lat człowiek wraca jeszcze w okolice Srebrnego Globu, tak jak podkreślałem. Jeżeli nic się tutaj nie wydarzy nieprzewidzianego, to to lądowanie człowieka na Księżycu planowane jest w roku 2028, a sam start, bo też wszyscy zastanawiamy się, jakie są koszty tej misji, no to proszę sobie wyobrazić, że sam start tej potężnej rakiety, która ma na sobie kapsułę Orion, wart jest 4 miliardy dolarów. W takim razie czekamy i przeglądamy się, relacjonował Jan Pachlowski. Dziękujemy. Dziś 1 kwietnia, a więc prima aprilis. Dzień żartów, który obchodzony jest w wielu krajach na świecie. Oto, czy ktoś został wkręcony, czy może sam wkręcił prima aprilisową, Agata Król pytała mieszkańców Warszawy: syn pomylił prima aprilis z mm, śmigusem, śmigusem dungusem i mamuszko zalane w domu. <laughs> Taki miałam prima aprilis. <laughs> żartów to było sporo. Prawie cały dzień. Nikt mnie nie próbował wkręcić, chyba, że tutaj ta miła pani, ale też nie żartowała ze mną prima Aprilisowa. Przez chwilę dałam się wkręcić ministrowi Sikorskiemu, że prezydent Nawrocki podpisał 40 kilka tych nominacji na ambasadorów. Za chwilę się okazało, że to jest prima Aprilisowy żart. Różne źródła podają, że Polacy śmieją się 1 kwietnia już od XVI wieku. I w wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Do usłyszenia. To była suma wydarzeń. Reklama. Ależ się... Miga ten nowy laptop Marian Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył Zainstalował I te wszystkie trudne historie ogarnął No kto? No kto? No wiadomo Ci panowie, panowie z Media MediaExpert Teraz w MediaExpert Skonfigurujemy twój nowy laptop Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne Zainstalujemy antywirusa I zaktualizujemy system Więcej w sklepach MediaExpert I na mediaexpert.pl 23.23 23. Wieczór w Polskim Radiu 24 Dziś obchodzimy prymę aprilis i z tej okazji wiele firm publikuje absurdalne ogłoszenia. Ponad dekadę temu w Nowej Zelandii, 1 kwietnia 2015 roku, BMW opublikowało w prasie absurdalne ogłoszenie, informując, że pierwsza osoba, która zjawi się w salonie ze swoim starym autem, dostanie w zamian nowe BMW. Żart kosztował ich 50 tysięcy dolarów, ponieważ rzeczywiście wymienili stare auto na nowe w obawie o swój wizerunek. Czy firmy ponoszą konsekwencje swoich żartów w Pryma prylis. O tym na naszej antenie Rafał Pikuła, dziennikarz Spiders Web e, rozmawiał, rozmawiała z nim Małgorzata Żochowska. Mam wrażenie, że już mało kto się przyjmuje utratą wizerunku. Była ta słynna sytuacja z tym odrzutowcem Pepsi. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, nawet nawet był to serial jest, Ja tylko dodam, że to jest wyjątkowa sytuacja w Polskim Radiu 24, w której pozwalamy sobie na wymienianie takich tak. Prawda? Takich no, sztandarowych nazw firm. Tak, tak, tak, tak. P tutaj. E, bo tutaj chodziło o sprawę, że oni też zrobili konkurs, w którym można było e, wygrać odrzutowiec, tam się zbierało znaczki, e, punkty. I jeden z klientów <laughs> tego to, to, to faktycznie serio, i trwała <laughs> przez wiele lat batalia e, sądowa. Firma oferowała mu ekwiwalent finansowy, jakieś inne nagrody, zniżki, ale on powiedział, że on chce dokładnie e, ten odrzutowiec. Potem powstał nawet dokument, e, był na, w jednym z serwisów e, VOD, więc takie żarty kończą się kryzysem wizerunkowym i też jest jedna z firm, która e, teraz ma niby kryzys, bo niby skradziono jej transport batoników, a słyszałem dziś o tym rano. Tak, ja jestem przekonany, że to jest też kampania marketingowa, bo wszystko na to wskazuje. I to też jest taka sprawa, że jak daleko można się posunąć w granicach marketingu, w granicach takiej trochę żenady też, mhm. bo w pewnym momencie już nie wiemy, co jest prawdą, co, co jest fikcją. I to jest, jest to bardzo niebezpieczne, bo też my tutaj rozmawiamy o takich żartach, o takich wydarzeniach, które się pojawiają w infosferze, tylko potem jak spojrzymy na badania o opinii społecznej, to się pokazuje, że z roku na rok w Polsce, ale też na świecie, bo to jest trend globalny, spada zaufanie społeczne, spada zaufanie ludzi do siebie nawzajem ale spada też zaufanie do instytucji publicznych, zaufanie do mediów, zaufanie do źródeł informacji. I w te miejsce pojawiają się oczywiście szamani, desinformatorzy, pojawiają się wszelkie maści oszuści. Więc to wszystko ma swoje konsekwencje, nie tylko takie, że ktoś dostanie samochód. Jeśli ktoś dostaje samochód, bo firma X zrobiła nieudaną kampanię, to to jest i tak Naj, najmniejsza rzecz, która może się w tej mhm. sytuacji wydarzyć. To jeszcze oprócz utraty wizerunku ym, policzyliśmy, przeliczyliśmy straty finansowe jednego z producentów samochodów, który opublikował, to był 2021 rok, komunikat o strategicznej zmianie nazwy, yy, która miała odciąć markę od spalinowej yy, przeszłości i wskazywać yy, na to, że już teraz będzie działać tylko na woltach. Rzecznicy firmy kategorycznie pod, potwierdzali ten fakt. No i co się okazało? W ciągu dwóch kolejnych sesji giełdowych wartość akcji firmy spadła o ponad 5%. Co jeszcze? Przy kapitalizacji rynkowej koncernu sięgającej na koniec marca 2021 około 127 miliardów dolarów wyparowało z rynku wtedy, właściwie tak, 6 miliardów 350 milionów dolarów z majątków akcjonariuszy i jeszcze <śmiech> przepraszam bardzo, firma musiała stawić czoła wielomilionowym kosztom procesów zbiorowych, wytaczanych przez oszukanych inwestorów. No tak to się dzieje. Się ja tylko okazuje, że słowa mają konsekwencje. Jasne. Ym, nawet jeśli zakładamy, że to żart. Jeden z zabawniejszych, to przyznam, Lata temu, pamiętam, w którym mieście jeden z dziennikarzy gdańskiej telewizji poinformował widzów, że ORP Błyskawica, której nie było przez chwilę przy nabrzeżu w Gdyni, bierze udział w manewrach natowskich. I wszyscy się tak cieszyli, że stara, ale tak uwielbiana i traktowana z szacunkiem ORP Błyskawica ma jeszcze swój swój powrót, a się okazało, że ona po prostu została odholowana do remontu. No dobrze, no to jest, to jest żart, ale spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o o przepisach które przyjętych przez rząd. Pierwsze w Polsce kompleksowe przepisy regulujące rynek sztucznej inteligencji mają ograniczyć te przepisy, oczywiście nadużycia technologii, zwiększyć przejrzystość jej stosowania oraz wzmocnić ochronę użytkowników internetu. To jest oficjalny cytat. Czy rzeczywiście jesteśmy pierwszymi, którzy wprowadzają tak twarde zasady w Unii? Nie, nie. O, oczywiście to są y, krajowe przepisy, które wynikają ze wdrożenia AI-aktu. Czyli tak naprawdę to są kolejne przepisy, to są kolejne regulacje, kolejne przepisy, które mają przygotować nas do pełnego wdrożenia tej unijnej dyrektywy, która jest kluczowa, jeśli chodzi o regulacje. Tutaj warto podkreślić to, że y, podobne przepisy są we wszystkich krajach członkowskich. Jest to regulacja na poziomie europejskim i uważam, że jest to bardzo dobrze, że jest to właśnie ponadnarodowa regulacja, ponieważ z jednej strony mamy wzorce z innych krajów, z drugiej strony jako Unia Europejska y, mamy silniejszy głos, jeśli chodzi o regulację y, sztucznej inteligencji. Tym w tym dużej mierze sztucznej inteligencji, która przychodzi do nas z amerykańskich zachodnich firm. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest duży nacisk administracji amerykańskiej, żeby tej sztucznej inteligencji nie regulować, żeby też, tutaj oczywiście cytat, nie utrudniać jej rozwoju. A doskonale. Nie wiemy, utrudniać rozwoju, nie utrudniać zarabiania potężnych pieniędzy. Oczywiście, oczywiście. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że te regulacje służą obywatelom. E, oczywiście obok AI aktu mamy też akt o usługach cyfrowych, cyfrowych, akt o rynku wspólnym cyfrowym, więc są to kolejne przepisy, ale też warto pamiętać, że ich e, faktyczna egzekucja będzie tutaj w tym kontekście kluczowa, bo te przepisy mogą się okazać rzeczywiście martwe. Y oczywiście czekamy do momentu, aż te przepisy będą obowiązywać i pojawią się pierwsze sprawy, pierwsze w wdrożenia i zobaczymy, jak to będzie tutaj funkcjonowało. Warto też y podkreślić, że Tutaj została powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji i od skuteczności działania tej komisji wiele może zależeć. W tej chwili jesteśmy tak naprawdę bezbronni wobec nieuregulowanej sztucznej inteligencji. Tutaj z jednej strony mamy tworzenie deepfake'ów za pomocą sztucznej inteligencji, z drugiej strony tworzenie dezinformacji, z trzeciej strony wykorzy wykorzystywanie sztucznej inteligencji do profilowania i targetowania użytkowników. Eee, czy są... chce pan powiedzieć manipulowanie, bo tego jej teraz nie będzie wolno robić? No jeżeli nas tak. targetują, to oni, to oni, one, ona <gryw> działają na naszych potrzebach, czy je kreują? Bo jeśli je kreują, to może to być manipulacja oczywiście je kreują, to jest, to jest pierwsza rzecz, mm -hmm. a druga rzecz, wykorzystują też nasze dane do wzmacniania swoich produktów. Warto pamiętać, że duże, fir duże firmy te technologiczne, big techy, między innymi, e, Meta, czyli właściwie Facebooka i Instagrama, e, już przygotowywały się do tych regulacji i w zeszłym roku każdy z nas, kto ma konto, mógł odklikać, czy chce, żeby jego dane służyły do trenowania modeli językowych. Oczywiście większość osób nawet tego nie zauważyła, nie kliknęła. Ja to zrobiłem i też zachęcałem... E, ale kliknął pan na tak czy na nie? Na nie oczywiście, <głos> oczywiście, że na nie. E, ale oczywiście to było takie, że tak jak z tymi wszystkimi regulaminami nikt, nikt ich tak naprawdę nie czyta. No tak, zgadzamy przerzucanie się. Żeby było odpowiedzi tak, przerzucanie odpowiedzialności na użytkownika to jest coś, co właśnie chciały zrobić Big techy. A te przepisy, o których my, my rozmawiamy, zmieniają tę odpowiedzialność. Teraz odpowiedzialność będzie po stronie firm technologicznych, a nie po stronie użytkownika. Jednym z kluczowych elementów ustawy będzie konieczność wyraźnego oznaczenia materiałów tworzonych przez sztuczną inteligencję. Jak miałoby to wyglądać? Każdy film i każdy tekst ma mieć oznaczenie, to nie człowiek, to, to ona? To nie człowiek, to wytwór sztucznej inteligencji. Mhm. Y Oznaczenie jest kluczowe, żeby raz nie wpadać w błąd. To jest, to, jest, to jest jedna rzecz, bo żyjemy w epoce faktycznie e, deepfake'ów czy manipulowanych obrazów. Ostatnio znajomy fotograf zwrócił mi uwagę na jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego jak zdjęcia AI. Bo zdjęcie jest zawsze obrazem z rzeczywistości. Są obrazy Wygenerowane Aha, przez AI, które udają Nie zdjęcie. niuans, prawda? To jest, to jest taki niuans słowny. I wydaje mi się, że tak jak pani redaktor tutaj pyta o te oznaczania, to te przepisy też mają pokazywać jasno, określać, co jest wy twoim ludzkim, co jest zdjęciem, co jest tekstem, co jest muzyką, a co jest tylko czymś wygenerowanym. Dlaczego to jest ważne z naszej strony? Z punktu widzenia klienta, ja chcę wiedzieć, czy dany produkt powstał y, w sposób odpowiedzialny, transparentny. To jest jedna rzecz. Jako odbiorca treści chcę wiedzieć, czy ta treść jest y, prawdziwa. Ja jako użytkownik nie chcę się zastanawiać, za każdym razem klikając, czy to jest, czy to jest pra prawdziwy obraz, już miałem powiedzieć zdjęcie, prawdziwy obraz, czy, czy to jest tak. pra pra prawdziwy tekst. No to przeglądamy się temu obrazowi rzeczywistości, bo wystarczy, że państwo wykręcą taki numer 22 645 24 00. Tam odezwie się damski głos. Niekoniecznie ten głos do końca musi być prawdziwy. No bo przyznam, że bycie sekretarką czy sekretarzem odbierającym telefony, no to jest praca absolutnie 24 na 7. Ale w każdej chwili państwo mogą do nas zadzwonić. No i... Właśnie, taki telefon wtedy trafia do nas na antenę. Ja jeszcze nie skończyłam myśli, a pani sztuczna sekretarka kończąca, nie wiem kto to jest, z głosu, mówi mi, że wiadomość została nagrana. A skąd ta pani wie, że została, jak jeszcze mam ochotę pogadać? A poza tym jeszcze jedna, czy sztuczna inteligencja wie, w składzie jakimś tam, po co są te wiadomości z tej sekretarki, to się reklamujecie, że taka Świetna opcja pod tytułem, że każdy słuchaczy się może nagrać i wyrazić swoje zdanie. I co wy z tym robicie? No właśnie, co my z tym robimy? Po pierwsze, nasza pani sekretarka lub pan sekretarz to są straszne bystrzachy. I oni po prostu wiedzą, co państwo czasami chcą powiedzieć. A ten głos, który państwo e, użyczą w telefonie, trafia potem do nas na antenę. W każdej absolutnie sprawie, w sprawach e, tych ważnych, tych mniej ważnych, tych międzynarodowych również. Prezydent Trump zgodnie z wolą amerykańskiego podatnika kończy wojnę irańską, zabiera swoje zabawki z Europy od nas, te tarcze nasze, to to nie są nasze, tylko to są niemieckie, też zabierze. A gdzieś za dwa, trzy tygodnie, a może za miesiąc zabierze wojsko. No i Europor, rób sobie co chcesz, odblokuj sobie tą cieślinę, bo oni gaz i ropę to mają. Oni są samowystarczalni. A wy róbcie sobie coś, co chcecie. No to ja tylko przypomnę, że prezydent Donald Trump chce raczej starczą niż natarczy z tego Iranu wyjść, tak mi się wydaje. Czekamy na godzinę trzecią w nocy, wtedy wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, wtedy również ma, no właśnie, czy ogłosi, że poważnie zastanawia się nad wyjściem z NATO, a może poważnie zastanawia się nad wyjściem z Iranu. Będziemy państwa o tym na bieżąco informować, przypomnę tylko nasz numer 22. 645 24 00. W każdej sprawie można do nas e, zadzwonić, nagrać się, a potem państwa głos może trafić na antenę Polskiego Radia 24. Również nawet w tej chwili. Dzisiejszy program przygotowali Aleksandra Jasińska, Rafał Roślik, a zrealizowali Paweł Chodyna, Adam Brzeziński, ja z kolei nazywam się Jarema Jamrożek. Dziękuję Państwu, że Państwo byli dzisiaj wieczorem z Polskim Radiem 24 i koniecznie proszę zostać z nami również później. Powtórka programu. Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dzisiejszą audycję realizuje z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Mogą Państwo oglądać tutaj wystawę zatytułowaną Błogosławieństwo. Prezentowane są na niej współczesne ikony, powstałe podczas 17. Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowinie. Pomysłodawcą tych warsztatów i organizatorem wystawy jest Mateusz Sora ze Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy Proszę powiedzieć, skąd pomysł na tworzenie warsztatów? I na czym one polegają? Jak pracują artyści współcześni, którzy malują ikony? Stowarzyszenie Przyjaciół nowicy od 2008 roku robi, robi festiwale teatralne i Nowice. I te festiwale... Nowica to jest niewielka wieś w południowej Polsce, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. I, I od pierwszej edycji tych, tych naszych festiwali zapraszamy zespoły z Ukrainy i ukraińskich artystów i szukając w tym artysty, któremu moglibyśmy zrobić wystawę, Spotkałem Romana Wasyłyka, który jest twórcą Katedry Sztuki Sekralnej. No i zacząłem z nim rozmawiać o tym, czy by nie przyjechał ze swoimi współpracownikami i studentami na dwa tygodnie. Profesor się opierał. Mówił, że to jest głupi pomysł. Tak? Dwa tygodnie gdzieś na wsi, tak? ale wie pan jakieś deski są potrzebne, a tu technologia. To malowanie i konto to nie jest taka prosta sprawa. Powiem, że jak to no nie jeździ pan na plenery ze swoimi studentami? I oczywiście, że nie jest. Jeszcze odpowiedział Roman Wasyłek. na no dobrze, to może jednak Pan przyjedzie do nowicy? Niech Pan się nie przejmuje. Te wizy, deski, to już załatwimy, tak? Znaczy będą, będą na was czekać. E, no i przyjechali w kilka osób. Zaprosiliśmy malarzy z Polski i malarzy ze Słowacji wówczas tak znaczy w takim pierwszym plenerze byli malarze ze Słowacji. E, i obiecałem Wasłykowi, że wydamy katalog i przyjedzie, przyjedziemy z tą wystawą do Lwowa. Nie bardzo wierzył ani w katalog, ani w wystawę w Lwowie, ale jak kończyliśmy plener, to mówi, wiesz co, to zastanówmy się nad tematem kolejnego pleneru i tak można powiedzieć, że się Częło, tak? Znaczy, ustaliliśmy, wynegocjowaliśmy temat kolejnego pleneru. W zależało na tym, żeby to była Bogu Rodzica. Ja, ja miałem zupełnie inny pomysł. Ten, ten mój pomysł został zrealizowany parę lat później, ale, ale odbył się kolejny plener. A wcześniej wydaliśmy katalog. Pojechaliśmy z wystawą do Lwowa. I myślę, że już wtedy koledzy z Lwowa nie mieli najmniejszych wątpliwości, że sprawa jest poważna. Ale tak. W pierwszych latach to, to w zasadzie tam, to w zasadzie szukaliśmy formuły. Tak? Znaczy w tym, to pewne rzeczy były oczywiste, tak? znaczy oczywiste było to, że w tym trzeba przygotować teksty, które, się tam, które artyści powinni dostać przed plenerem, że należy znaleźć pracę, która będzie na okładce katalogu i na plakatach. Ale dla mnie zaskakujące było to, że w, tym, że w zasadzie od pierwszego pleneru te nasze Obydy, tak, w Nowicy to miało taki trochę y, klasztorny, ha, czy może życie w czasie takiego pleneru przypominało, trochę życie, ten, życie klasztorne, rano nabożeństwo, potem wspólny posiłek, potem do roboty, potem znowu posiłek. No, może mnisi nie, nie spędzają tyle czasu przy ognisku, przy ogniskach wieczorami, tak? Śpiewają na pewno, tak? Ale, ale, to, ale to, no przede wszystkim ta, to spotkanie z, z malarzami z Lwowa to było odkrywanie, tak? Znaczy wspólnej historii, wspólnej tradycji i też odkrywanie Ukrainy. Ja tutaj mówię, że my pokazujemy prace, które są świadectwem duchowej emancypacji Ukraińców i tak jest, tak? znaczy te ikony nie przypominają ani ikon pskowskich, ani ikon nowogrodzkich, ani ikon rublowa, tak? to są te, to są prace, które Czerpią, tak? znaczy z tego, z, z tradycji sztuki cerkiewnej, która powstawała w I Rzeczpospolitej, To są malarze, którzy podążają szlakiem wytyczonym przez Jerzego Nowosielskiego, Adama Stalone Dobrzeńskiego, Michała Bojczuka, żeby wspomnieć tylko jednego malarza ukraińskiego, ale ich było dużo więcej. Tak, znaczy w tym, więc, więc to, czyli tak, Ukraińcy są już duchowo niepodlegli, niepodległość polityczną muszą obronić i na tej wystawie prezentujemy pracę kolegi, który walczy pod Pokrowskiem po czterech latach służby w wojsku, namalował pierwszą pracę i to jest praca namalowana na płycie ceramicznej, która jest noszona przez żołnierzy w kamizelce kul Błogosławieństwo tytułowe jest interpretowane na wiele różnych sposobów i też źródła tych inspiracji są bardzo różne. Pojawiają się cytaty z Pisma Świętego. To są, pozwolę sobie tak powiedzieć, bardzo różne błogosławieństwa. No tak, można by powiedzieć, że tę wystawę są dwa takie punkty, czy tam dwie cezury. Tak? Znaczy ten pierwszą, pierwszą jest niewątpliwie praca Natalii Rusieckiej, na której widzimy akt stworzenia. Tak? Bóg, Bóg rozdziela tak? wody i ląd i błogosławi swojemu stworzeniu. Tak? I malarze sięgali do Starego Testamentu, tych wątków starotestamentowych, nie tylko z Księgi Rodzaju, gdzie mamy błogosławieństwo, tutaj mamy błogosławieństwo Adama, błogosławieństwo pierwszych rodziców, tak, znaczy jest cały szereg prac, które wprost nawiązują do tego aktu kreacji, tak? znaczy, aż do pracy, która nawiązuje do ołtarza Gandawskiego, jest baranek i praca, którą widzimy tak? Znaczy może inaczej wizerunek, który, tam, który znajduje się na, na e, ołtarzu van Ejków, tak? znaczy w tym tutaj nie ma tych, e, tego pochodu błogosławionych, tak? znaczy jest tylko, znaczy, w, ogóle ten, ten, w ogóle wiele z tych prac, to no, jest taki syntetyczny przekaz, znaczy, nie dla tajemniczonych, tak? ale takich trochę zorientowanych. Ten baranek to jest ten finał, całe pismo święte mieści się między tymi dwoma pracami. I tych nawiązań mamy. Mamy wiele. Tak, o, tutaj mamy piąty dzień stworzenia na, te, na pracy w tym Doroty Berger. Tak. Mamy potwory morskie. To w ogóle ten, znaleźć, że to, to stworzenie w tym inspirowało wielu naszych, ten, naszych kolegów. ale Mamy błogosławieństwo świętego Mikołaja tuż obok. Tak. No i mamy pracę, która, która powstała Zupełnie niezależnie od tej, ten, od tej pracy świata władyki, to jest praca walka kuczmy też, też widzimy dłoń w tym i krzyż, znaczy taki symboliczny. Można powiedzieć, że to jest błogosławieństwo z krzyża. Poza tymi dłońmi, wizerunkami świętych twarzami Chrystusa są też po prostu geometryczne figury, czyli ikona zupełnie abstrakcyjna. W jaki sposób tutaj artyści myśleli o błogosławieństwie? Jeśli to wszystko co nas otacza ma sens którego nie zawsze rozumiemy, bo to na przykład, jak jesteśmy przy tym, przy pracach Krzysztofa Sokołowskiego, to ten sens nam się gdzieś, czy tam ten porządek nam się gdzieś tutaj łamie, tak? Znaczy coś, są jakieś takie elementy, które zakłócają, ale może to jest tylko fragment większej całości, tak? Znaczy, gdyby, te, gdyby ta praca nie była pracą 40 na 40, a 40 metrów na 40 metrów, to zobaczylibyśmy, że w tym, że to nie jest to żaden błąd, ani żadne zakłócenie, tak? Znaczy, porządku, tak? Tylko to jest jakiś fragment czegoś, co jest tam, co jest harmonijne, ale tak? tu, tu, tuż obok, tak? Znaczy mamy to mamy, e, błogosławieństwo, wypowiedziane przez Chrystusa, przy ostatniej wieczerzy. Błogosławieństwo chleba i wina. Ten bardzo ten bardzo e, w, wysmakowana praca. Błogosławieństwo, jakim jest dziecko dla, ten, dla rodziców. Ten. To, co jest zaskakujące i bardzo piękne, to to, że te ikony tworzone są w bardzo różnych technikach, mają różne wymiary i też różne formy, bo są okrągłe takie tonda, są też kwadratowe przedstawienia, deski, ale nie tylko, czy artyści, którzy uczestniczyli w warsztatach mieli jakieś wytyczne, musieli trzymać się jakiegoś regulaminu w cudzysłowie, czy chodziło o ich głębokie duchowe przeżycie i przeniesienie tego później na płótno czy deskę? Czy znaczy po pierwsze, nie pytamy nikogo, jakiego jest wyznania. Jeśli chce wziąć udział w tym plenerze, jest chrześcijaninem, mówi, że dla niego Pismo Święte jest ważne, inspirujące, to zapraszamy. To nie, nie uczestniczą w tych plenerach tylko malarze, ikon. Trochę rozpychamy granice rozumienia ikony, czy doświadczania ikony. Dla mnie zawsze są zaskoczeniem są te prace, które powstają na plenerach. Zresztą ikona wychodzi poza, ten, poza deski. Mamy tutaj pracę na szkle, mamy pracę na płótnie, tak? Nasze trochę większe, na sklejce, trochę większe, trochę mniejsze. Ale mamy też prace, które są, które powstały na ekranach smartfonów. Tak? Telefon komórkowy, smartfon może być narzędziem błogosławieństwa. Tutaj na tych ekranach wyświetlają się dłonie w geście błogosławieństwa. Przy świętym mierze, to błogosławieństwo, czy rycerza, że walczy w słusznej sprawie, walczy, z, walczy ze smokiem, tak? Znaczy jak najbardziej e, aktualny. To. E, ten temat błogosławieństwo, no to od czterech lat organizujemy plenery w cieniu. Tej, tego dramatu. Tak? I wybierając ten temat, myśleliśmy o tych, którzy cierpią dla sprawiedliwości. I, i, i dlatego pojawia się i dłoń w geście błogosławieństwa i pojawia się korona cierniowa. Tak? Znaczy, w tym sięgamy, tak? znaczy myśląc o temacie, do kazania na górze, które jest taką kwintesencją chrześcijaństwa. W warsztatach poszerzają Państwu te granice, ikony, ale gdybyśmy mieli przypomnieć tak naprawdę jakie warunki musi spełniać dany obraz, żeby był ikoną, bo nie każdy obraz przedstawiający świętych, świętego jest ikoną przecież. E, dobrze, to ja mówię tak. <grym> to. Co Państwo widzą na tej wystawie i do obejrzenia, czego zachęcam słuchaczy gorąco, to są świadectwa wiary współczesnych malarzy, dla których Pismo Święte jest tekstem aktualnym, inspirującym i to jest najważniejsze. Tak? Znaczy w tym, to, czy, znaczy tutaj możemy mówić o osiąganiu do tradycji, o przekraczaniu jakichś, tam, jakichś ograniczeń ale bez przesady w tym inaczej ikony były malowane w Rosji, inaczej były malowane na Bałkanach, inaczej były malowane na Kaukazie, inaczej były malowane w Rzeczpospolitej, inaczej były malowane w wieku XVI, inaczej były malowane w wieku XIX. To, co jest jakoś chyba istotne, to to, że to nie są kopie y, dzieł historycznych, które, które znamy. Bo powiedzieć, czym różnią się te prace, które znajdują się na wystawie, od naszych wyobrażeń o ikonie, tak? znaczy one są pozbawione łopatologicznego dydaktyzmu, tak? który lubi mecenas kościelny, tym bardziej warto wybrać się do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że atmosfera na tych warsztatach, na tym plenerze to jest taka atmosfera trochę klasztorna, zakonna. Bardzo mnie interesuje to, jak spędzacie tam czas i czy jest miejsce na, no, na modlitwę, wiadomo, ale na jakąś opowieść w ogóle o ikonie, na jakieś wspólne rozważania, czy po prostu pędzle w dłoń i cały czas praca nad dziełem? To nie. Robimy wycieczki. Interesujemy się tym, co jest wokół. Tym razem byliśmy w okolicach Henrykowa, więc sprawdziliśmy, co zostało po wybitnych poprzednikach. To nie jest. Tylko czas pracy. To jest czas e, dyskusji, e, w tym czasami bardzo, tam, bardzo gorących. Tak? Koledzy namiętnie robią sobie korekty bądź, w, i wymieniają te, w złośliwości. Ale, e, ale to jest tak, że wszyscy czekamy na, te, e, e, na, na plener. Tak? Zresztą nie tylko my się, tam, my się widujemy przy okazji e, wystaw, które, tych poplenerowych. Tak? Tutaj w Warszawie było do 20 uczestników ostatniego pleneru na otwarciu, więc chyba się lubimy poza wszystkim. Tak? Chyba chcemy Czekamy na ten, ten, czekamy na ten czas, który będziemy mogli spędzić razem i nie, nie, to, to, są ten, to są wykłady, często ta, często tym plenerom towarzyszą konferencje e, naukowe. Tak? W, tym, w czasie pandemii one się odbywały online, Och, jak, byliśmy tam, jak byliśmy w Castel Gandolfu, ona się też odbywała online, ale wieczorami, wieczorami oglądamy co koledzy robią, spektakle, filmy oglądamy, o których warto pogadać. To, to jest taki bardzo twórczy czas. Jakie były poprzednie tematy, motywy przewodnie, które miały zainspirować artystów do malowania ikon? W tym roku błogosławieństwo, a wcześniej? No więc tak. Po pierwszych kilku latach my wyczerpaliśmy ten tradycyjny zestaw, jak już namalowaliśmy, w tym zbawiciela, Bogu Rodzice, ikony świąteczne, posłańców Bożych. To sięgnęliśmy po apokalipsę. Był taki moment, kiedy niektórym wydawało się, że to jest ostatni plener. No nie, potem malowaliśmy, ten. potem malowaliśmy psalmy, malowaliśmy pieśń nad pieśniami. I, no i wybuchła wojna. Bardzo nam zależy na tym, żeby tragiczne doświadczenie jakby umiejscowić, tak, na przenieść na taki poziom meta, pokazać też sens ofiary, pokazać, że to wszystko nie jest jakieś nieowocne, tak. I, I pierwszy po wybuchu wojny plener, który odbył się w Wysołej, nosił temat spotkanie ze zmartwychwstałym. No ten poprzedni był taki trochę zaskakujący, bo, bo był poświęcony Bożej Sprawiedliwości, Wcześniej była malowana Boża mądrość, ale sprawiedliwość. A to jest temat, który żywo interesuje naszych ukraińskich kolegów. zresztą no nie tylko ich, bo gdy nas spotyka nieszczęście, to zawsze pytamy, dlaczego to akurat mnie a nie kogoś innego, więc mieliśmy, da, mieliśmy taki planer w Castel Gandolfo, to był, nawiązaliśmy do testamentu Skrzyża, krzyża, do słów Chrystusa, wypowiedzianych do świętego Jana i Maryi, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Także to są takie tematy, które mają uruchomić wyobraźnię, to są takie tematy, które mają ułatwić swobodę wypowiedzi. Czy może pan zdradzić jaki będzie przyszły temat, temat przyszłych warsztatów, przyszłego pleneru? Tak, to będzie chleb i wino. Kolejny plener odbędzie się w Jazłowcu na Ukrainie pod Buczaczem i okładkę do katalogu i plakat zaprojektuje Borys Fiodorowicz. Czy każdy może wziąć udział, kto czuje taką potrzebę w takim Plenerze, czy można w jakiś sposób do Was dołączyć? Co do zasady, tak, to ponieważ plenery organizujemy z Akademią Sztuk Pięknych, czy w ogóle z Akademiami Sztuk Pięknych, bo w tym, no, to one są, no, zapraszamy absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, wykładowców i studentów. Tak, znaczy także to jest ten, ale czasami zdarzają się też w tym amatorzy, tak jak ten Marcin Świąter, który po maturze poszedł do klasztoru tak? i z czasem został, został malarzem. Także zdarzają się i zdarzają się ja, toż. Nie tylko do Muzeum Archidiecezji, ale również na Rynek Starego Miasta, do Domu Sztuki Ludowej, gdzie można zobaczyć wyjątkowe artystyczne pisanki, których autorami jest dwójka uczestników naszego ostatniego pleneru, Lilia Babiak i Wołodymir Łucyk. Zapraszam. A to jeszcze ja dopytam o te pisanki. Jakie to są ozdoby, jakie to są techniki zdobienia pisanego? One są po prostu malowane czy znajdziemy tam pisanki w jakichś innych technikach wykonywane? One są robione bardzo tradycyjnie, to znaczy przy pomocy wosku, ale są unikalne. Trzeba je Są bardzo kolorowe. Trzeba je zobaczyć. No ja się zachwyciłem. Można je zobaczyć i się zainspirować, bo przecież święta tuż-tuż pięknie. Dziękuję. Pan Mateusz Sora, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Państwa zaprasza na wystawę Błogosławieństwo. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Powtórka programu. Reklama.